Zaczynamy przedział rozmów. Dzień dobry panu, mogę usiąść? Dzień doberek, no siadaj pana. Do re mi fa so. A, no. a co panu, jeszcze za mało po ostatnim problemów? Proszę pana, ja to wszystko na trzeźwo. Coś pan znowu wymyślił? Złożyłem papiery do ZUS-u, żeby się zatrudnić. Czyli chcesz pan pomagać emerytom i rencistom? E tam, chcę spełniać swoje marzenia z dzieciństwa. Pan też chcesz ludzi okradać? Gdzie tam panie? No, do chóru chce wstąpić. Jak to w chórze ZUS? E, raczej w ZUSie chór. To żeś pan mnie uspokoi, bo myślałem, że będą ze śpiewaków składki ściągać. E, pan to zawsze panikujesz. Szczytna inicjatywa jest na rocznicę ZUSu. To ja już wiem, za czyje pieniądze wy tam będziecie szczytować. Oj, pan przesadzasz. Ja to i bez nacisku takie wysokie dźwięki z siebie wydaje, że mnie pan prezes na próbie do pierwszego rzędu wziął. Czyli zatrudnili pan? No sam się zdziwiłem, ale podobno mam wielki talent. A co pan byś śpiewał? E, taką pioseneczkę sobie ułożyłem. Chcesz pan posłuchać? Tak. Tylko jest problem, bo brakuje mi drugiego filaru. Pan znowu ubezpieczenia... Nie no, po prostu potrzebuję drugiego głosu. To było tak od razu. Daj pan ten tekst. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie, ta renta, którą każdy chce. Malutka renta może być, byle ją dostać choćby dziś. Tę rentę, którą tu widzicie, wszyscy znają. Znają i jej wcale nie kochają. Emerytka powie wam, rentę ma nie byle ham. Dziś mamy w Zusie wielkie święto i balety, za pieniądze z publicznej skarpety, renta przyjaciół kazusu. ZUSU KRUSU, ZUSU KRUSU, REN czy PRZETRWASZ CHOĆBY DZIŚ. Rozmawiali Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki. Tę rentę... Oj, daj pan spokój, Boże, ile można tego słuchać? Pan nie ma lepszych rzeczy do czytania czy tam oglądania? No wie pan co w sumie? Widziałem na Facebookie takie coś A to o tym Facebooku to pan do tej sekty należy no, ja też słyszałem tam jakichś o takich dwóch tam co są na tym filmie. No taki do śmiechu jakiś tam y, przedział rozmów na Facebooku czy co To daj pan tego PipToka i zaraz sobie zobaczymy no, sobie weźmiemy tego PipToka i dodamy lubię to A jak nam się spodoba to jeszcze wejdziemy sobie na ich tą y, stronę Przedział, czy tam przedział, bo to oni niepiśmienni są. Kropka, niwki, kropka net. o Też jakieś le lesbiki. No, to sobie klikniemy i wy sobie też kliknijcie.